Sobota, 7 maja 2022 roku. Słuchacie właśnie 393 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami naczelna Final Girl, czyli Marta Płaza. Witam Cię serdecznie. Cześć, witaj. Napalony producent filmowy Michał Dżerakowicz. Cześć. Cześć, witam Was i witam wszystkich po drugiej stronie głośników. I uprzejmy staruszek z Shotgunem, czyli ja, Szymon Szymaj Cześć wszystkim. Spotykamy się tutaj dzisiaj, by e, powychwalać pod niebiosa e, najnowszy film z wytwórni e, A24. E, film, za który odpowiada Ty West, e, a chodzi o X czy też X. E, powiedzcie mi... E, Czekaliście na ten film y, jakoś od pierwszych zapowiedzi? Nie wiem, dotarła do was jakoś ta machina marketingowa? Nie wiem, w ogóle czekaliście na powrót Westa y, do horroru i do filmów? To może ja pozwolę sobie mhm. zacząć, tak się wepchnę w kolejkę. Jejku, jak najbardziej. Tym bardziej, że ostatnie jego lata to raczej y, bardziej praca przy serialach. Y, no długo nie dostaliśmy od niego żadnego filmu a jestem olbrzymią fanką chociażby jego Śmiertelnej Gorączki 2, która w ogóle jest jakoś pomijana w jakichkolwiek horrorowych zestawieniach, rozmowach i w ogóle niedoceniany jest zupełnie ten film. Więc jak zobaczyłam, że w końcu coś nowego od Westa dostaniemy, to czekałam z wypiekami na twarzy i na szczęście opłacało się poczekać, ale o tym powiemy później. W każdym razie tak, jak najbardziej. I oczekiwania zostały spełnione. Mhm no ja też czekałem, no, to krótko to jest takie nazwisko, które gdzieś tam w, pośród fanów grozy jest rozpoznawalne no i tak jak Marta zauważyła no trochę go nie było, bo w zasadzie jego ostatni taki horror, horror to 2013 rok, w międzyczasie tylko zaserwował nam western, który w sumie specjalnie dobrej prasy nie miał no i ja byłem bardzo ciekaw co on nam tutaj zaprezentuje, tym bardziej, że no umówmy się i elektryzujące nazwisko i elektryzująca wytwórnia stojąca za tym filmem i też od samych od początku zapowiedzi wiedzieliśmy, że to może być coś interesującego, intrygującego, no bo od razu ten film był zapowiadany właśnie jako jakiś tam slasher umiejscowiony w latach 70. no i patrząc chociażby na debiut Westa no to myślę, że te oczekiwania tutaj no musiały być niemałe. Dokładnie. I tak jak już Jerry wspomniał, akcja filmu rozgrywa się w 79. Grupa takich praktycznie domorosłych filmowców wynajmuje od starszego małżeństwa domek na ich farmie, gdzieś w Teksasie bodajże, by nakręcić tam nie wiem, elevated post -porno. Tak można wnioskować po tym, jak mówią o swoim właśnie projekcie filmowym. Oczywiście nie wspominają właścicielom Ziemi o swoich planach, kręcą po kryjomu, debatują w międzyczasie o kinie, nie tylko o porno swoją drogą, a w nocy rozpoczyna się rzeź. I pewnie prędko przejdziemy do spoilerów, by móc powiedzieć wam troszkę więcej o tym filmie, ale dla osób, które właśnie spoilerów się boją, a do kina jeszcze wybrać się mogą, i chciałyby, albo być może dzięki naszym zachętom mogłyby. Co byście im powiedzieli? Tak? Czu czujecie się porwani tą fabułą? No bo to jest też taki... Znaczy, może nie brzmi sztampowo, ale mimo wszystko też absolutnie nie zapowiada tego, co w filmie dostaniemy. No właśnie. Yy, na pewno przykładają do... Yy, zachęcają, może tak powiem, zachęcają do pójścia do kina... Yy. Te właśnie slasherowe inspiracje, a yy, no, wszyscy chyba lubimy się bawić w jakieś wyłapywanie cytatów, yy, ale jeżeli bym miała zachęcić yy, do pójścia do kina spoilerowo, to bym powiedziała krótko, że jest to film, który oferuje zdecydowanie więcej niż tylko te cytaty. Yy, także jeżeli ktoś boi się, że dostanie tylko kolejny autotematyczny slasher, czyli nic nowego, no to może się miło zaskoczyć. Także chociażby z tego względu warto na ten film pójść do kina. A ja bym dodał, że tutaj się spotykają dwie moim zdaniem bardzo dobre tendencje Westa, które procentują mocno w trakcie seansu, a mianowicie po pierwsze to, że ten film jest robiony na poważnie, i tutaj też to się spina z tym co ty Marta powiedziałaś, że to nie jest absolutnie kolejny tam jakiś meta slasher który po prostu będzie nam mrugał okiem co i rusz postacie będą mówić cytatami i tak dalej i tak tego tutaj jest sporo, no bo West jest takim erudytą trochę, jeżeli chodzi o kino grozy, więc oczywiście tutaj to znajdziemy, ale to, to nie jest esencja tego filmu i to jest jakby jedna kwestia a druga kwestia, że paradoksalnie Dodoksalnie też pomimo tego, co, o czym wspomniałaś, czyli że ten film ma dużo, dużo więcej do zaoferowania, niż by się mogło wydawać z tego takiego miksu, czyli że, że mamy robione jakieś tam domorosłe porno i później wchodzi nam slasher bardzo mocno na to wszystko, to mam wrażenie, że ten film jest bezpretensjonalny, ale w takim dobrym tonie, że on po prostu mówi ciekawe rzeczy, Ciekawie pogrywa sobie z pewnymi schematami gatunku, czy dyskutuje z, ze schematami gatunku, ale przy tym nie zapomina o tym, że, że właśnie powinniśmy się na takim filmie też bardzo dobrze bawić, a te tematy, które porusza, one po prostu są trochę w tle. I dlatego też mam wrażenie, że trochę tak patrząc po recenzjach one wręcz uciekają części, części widzów czy mogą uciekać, ale, ale dla mnie to jest bardzo duża zaleta, że wiecie że to nie jest tak. jeden z tych filmów takich właśnie które teraz mamy czasem, nie? że tam się wylewa po prostu od znaczeń i kontekstów i, i w zasadzie każda jedna scena to krzyczy że mamy do czynienia z jakimś ambitnym kinem Tak, ja się w ogóle zaczęłam zastanawiać po pierwszym sensie tego filmu czy określenie metaslasher to jest teraz zachęta, czy może forma odradzania danego filmu, także to można już to określenie odbierać dwojako, co się trochę spina z tym, co się o tym filmie mówi, bo podobnie jak, jak tym mam wrażenie, że on w przestrzeni publicznej trochę w przestrzeni internetowej trochę funkcjonuje wyłącznie poprzez te swoje Cytaty, dlatego się zebraliśmy tutaj, aby tą tezę obalić. Mm -hmm. I rozwijając to, co mówicie, ja bym też zwrócił uwagę na, oprócz tej świadomości, powiedzmy, fabularnej i tej erudycji, w kontekście poruszania się, tak, już na, w jakimś tam ogruntowanym gatunku. To też kwestia techniczna tutaj jest wybitna, mm -hmm. moim zdaniem. Tak. E, tak. Montaż tego filmu, często właśnie równoległe prowadzenie akcji, do tego kończenie. E, przejścia między tym równoległym prowadzeniem akcji, czasami poprzez jakiś jumpscare, czasami poprzez zakończenie jakiegoś wątku cliffhangerem, po prostu od strony narracyjnej, to było niesamowite doświadczenie. Tak się autentycznie cieszyłem i ekscytowałem pomiędzy no właśnie przy przysięciach po prostu, tak? Czułem się tak. jak gdyby stymulowany przez ten film, przez twórców, jakbym brał udział w jakimś eksperymencie behawioralnym, gdzie po prostu zostaje poddany jakiejś tam puli bodźców. I dodatkowo, wspominacie o tej recepcji internetowej, to tak trochę też w kierunku krytyki chyba idziecie, ale jeżeli chodzi o takiego przeciętnego zjadacza chleba, to ja widziałem masę takich niepochlebnych opinii, wręcz tak, hejtu dobrań. w gruncie rzeczy. Tutaj akurat ja mam Moje pierwsze skojarzenie to jest fanpage Heliosa, gdzie po prostu pod reklamą tego filmu ludzie wylewali wiadra i że beznadzieja, że nuda, że nic strasznego i tak dalej. Ja to, się tego naczytałem przed seansem i w trakcie seansu się zastanawiałem, czy ci ludzie widzieli ten sam film. Nie wiem, czy oni oglądali jakiegoś kama, gdzie nie było nic widać i słychać, czy o co chodzi, bo e, moim zdaniem e, West doskonale buduje napięcie e, i doskonale... E, wykorzystuje foreshadowing, nasze oczekiwania i to nie, nie jest tylko to powtórzenie z różnicą, czy takie pogrywanie sobie na zasadzie wrzucę scenę, która normalnie by się zakończyła czymś, tylko on idzie często o krok dalej i, i moim zdaniem klimat można kroić nożem, a że to slaszek, no to ważne są też zgony, umówmy się. I Tutaj też nie ma słabej sceny, nie ma jakiegoś takiego leniwego rozwiązania, a jakby tego było mało, mamy trochę gorę, takich mocnych sekwencji, gdzie te juchy się troszkę poleje, mamy to zmiksowane momentami z pewną dozą artyzmu tak wręcz jakbyśmy trochę szli w jakiś arthouse, a mamy też sceny na przykład w finale, które na swój sposób są komiczne są naprawdę Już przypominam sobie tak epickich scen z filmów ostatnich lat a jeszcze wam powiem, że jak ty już poruszyłeś na przykład wątek tych śmierci, tych zgonów, że one są efektowne i one działają właśnie pod kątem tym takim stricte horrorowym, to wydaje mi się, że tutaj bardzo, ale to bardzo mocno wypadałoby podkreślić, że tutaj absolutnym strzałem w dziesiątkę i absolutnie bezbłędnie wypada obsada, bo według tak. mnie to, że te zgony tak działają i to, że te napięcie naprawdę można od któregoś momentu kroić nożem, to jest związane z tym, że Westowi udało się coś, o czym bardzo wiele slasherów, szczególnie tych taśmowo produkowanych w latach tam 90. czy, czy NT części w latach 80., czyli że mamy tutaj pełnokrwiste postacie, gdzie my mamy czas ich poznać, mamy czas ich polubić, i w momencie, kiedy coś złego się im dzieje, no to, no to po prostu mamy z kim empatyzować, że to, to nie jest taka anonimowa zgraja przysłowiowych głupich sportowiec nastolatków. Sportowiec B, blondynka C, ten napalony D, ten ćpun E i tak dalej, tak? Ale przy okazji to też jest fajne, że sami aktorzy, nie dość, że są świetnie obsadzeni, to też trochę wyłamują się ze swoich wizerunków, prawda? Szczególnie Brittany Snow moim zdaniem wypada pod tym względem genialnie chociaż Jenna Ortega również bo dotychczas mieliśmy ją w takich rolach no takich delikatnych nastolatek trochę można tak ująć to trochę w duży nawias, a tutaj jednak trochę, trochę się z tego wizerunku wyłamuje i wychodzi jej to świetnie nie spolerujmy na początku. Dobrze, <laughs> także, dobrze. Także to jest też fajne, że, że, że no trochę się pokazuje coś nowego. Tak bym, tak bym to określiła. Mm -hmm. I e, mówimy właśnie slash, meta slasher, jednocześnie film w filmie, to kręcenie porno. Ciekawe jest to, że z takiej mieszanki, no nie wiem, czy wy tak też macie, ale gdy ja, gdyby ktoś mi o tym powiedział, e, tak bez szczegółów, to bym pomyślał po prostu o sexploitation. I e, gdyby ktoś mi to zachwalał, to bym pomyślał, no okej, okay, czyli sexploitation, które jednak ma jakąś, e, nie wiem, może fabułę, może jakieś walory artystyczne, no wiem, że to A24, e, więc właśnie te walory artystyczne tutaj akurat powinny być na wysokim poziomie. Ale nadal jakoś bym nie był do tego końca przekonany. A tutaj West e, właśnie czerpie z tego, ale jednocześnie nie skandalizuje, nie? W sensie e, to, to pogno jest, e, jest pogno, ale jest w jakiś sposób estetycznym. Jest, e... Już mogę? Tak? <laughs> Sorry, bo nie wiedziałem, czy chodzę w słowo, czy nie. Ale tak, tak, tak, tak. Ja się bardzo pod tym podpisuję właśnie zwróciłam uwagę na to szczególnie przy drugim sensie tego filmu, że właśnie na sposób w jaki tam jest pokazana nagość. Ten film nie jest absolutnie pruderyjny, ale z drugiej strony też tej nagości nie eksploatuje. Czyli jest jej tyle ile powinno być. Mi się naprawdę śmiać chciało przy oglądaniu ogrodniczek Maxine, które idealnie leżą, w ogóle nic nie odkrywają, także to jest fajne i myślę, że tym samym też West pokazał, że chodzi mu o coś więcej, mimo wszystko nie tylko o, o, o nagość, o to porno, tylko też to jest nie tyle cel sam w sobie, co punkt wyjścia, także to się udało znakomicie. No bo tutaj w zasadzie ta erotyka y Mam wrażenie, że ona jest i inaczej wykorzystywana niż zazwyczaj w slasherze, no bo jednak umówmy się, przeważnie w slasherach ta nagość ma po prostu być takim, taką podnietą chwilową, a tutaj to przez to, że właśnie wchodzimy na tę warstwę filmu w filmie, no to, to zupełnie inaczej to jest prezentowane i, i podawane. To jest jakby jedna kwestia, a druga kwestia, że też właśnie to, Trochę inaczej jest prowadzone nawet też z punktu widzenia fabularnego, nie? Że, że my tutaj nie mamy do czynienia też z tylko taką pustą zabawą tym wszystkim, tylko że to jest no, immanentna część w zasadzie fabuły tego filmu, żeby nie powiedzieć oś fabularna tego filmu ta, ta kwestia seksualności podejścia do, do seksualności poszczególnych bohaterów przełamywania pewnych tabu i tak dalej, i tak dalej także to, to też jest moim zdaniem właśnie super, nie? Że, że absolutnie nie idziemy tutaj w tanią podnietę, którą tak. właśnie w przypadku z exploitation byśmy pewnie mieli na, na wierzchu, tylko absolutnie w innym kierunku tutaj podążamy Mm -hmm. i też mówiłem o tym montażu no właśnie operatorka stoi na najwyższym poziomie, ta stylizacja na właśnie film raczej z tych lat 70-80 też wygląda doskonale i udźwiękowienie tutaj jest niesamowite pod każdym jednym względem. I taka rzecz, która mnie zaskoczyła to to, że zamiast czasami zamiast po prostu jakiejś ścieżki muzycznej takiej tradycyjnej, czy jakiegoś chwytliwego kawałka w niepokojących scenach to przede wszystkim widać. Mamy tutaj na przykład Coś w rodzaju bardzo delikatnego, prawie niesłyszalnego, niewyczuwalnego ambientu, i mruczenie czy jakieś inne odgłosy, ust, takie paszczo dźwięki. Co mi się skojarzyło trochę w ogóle z dzieckiem Rosem i z audiobookiem też dziecka Rosemary, gdzie właśnie mamy to nucenie, tak, kołysanki, no to tutaj też mamy takie naprawdę upiorne. Melodyiki, tak, no powiedzmy, wymyczane, bo brakuje mi innego słowa, i te, też nie kojarzę czegoś takiego, tak? Z, to, to w ogóle nie, nie kojarzę żadnego innego filmu. Jedyne skojarzenie, to No nie. Czy mi się wydaje, że to świetnie działa, dlatego, że to jest właśnie minimalistyczne. I to też pokazuje, jak jakby takim spełnionym, że się tak wyrażę, nie wiem, może to nie jest najlepsze słowo, filmem jest X i jak idealnie kontroluje West to, co chce nam opowiedzieć i jak chce opowiedzieć, bo samo w sobie to też jest moim zdaniem interesujące z punktu widzenia nawet stricte takiej filmowej roboty, że my właśnie mamy bardzo często... A muzykę albo absolutnie minimalistyczną, albo wręcz jej w ogóle nie mamy, mhm. tylko właśnie operujemy takim ambientem, takimi jakimiś dźwiękami, bo wydaje mi się, że to powoduje, że też ten horror jest bardzo mocno podbity. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że w, że w tych sekwencjach nocnych w szczególności to tylko potęguje napięcie, bo, bo jakby nie mamy tych takich też bardzo często spotykanych w, slasher, w slasherach czy horrorach w ogóle właśnie operowania strachem na zasadzie tych takich jumpskerów dźwiękowych, nie? gdzie mamy podprowadzenie muzyką, tak. później walnięcie muzyki i tyle. Nie? Tylko tutaj to jest też zupełnie zupełnie inaczej wykorzystywane. Yy, właśnie to, o czym mówicie, czyli yy, ten sposób krawania muzyki yy, spina mi się z samym yy, wklejaniem w fabułę tych jumpskerów. Yy, normalnie w horrorach mamy... Yy, Jumpscary podprowadzone w taki sposób, że to jest jakby wrzucenie czegoś w, w ramach jako przerywnik, tak to nazwijmy. A tutaj jumpscary działają na zasadzie jakby podprowadzenia dalszej części akcji. Mi się strasznie podoba szczególnie ten, gdy Maxine wychodzi z jeziora jest takie piękne cięcie i od razu jest przejście do y, kolejnej, y, kolejnej sceny i dlatego w, tam y, muzyka świetnie te sceny podprowadza, nie jest y, nachalna, może tak, tak to mówię. Mm -hmm. Dokładnie tak. E, więc nie wiem, się coś jeszcze bezspoilerowo dodać, czy po prostu e, nie wszyscy polecamy ten film obejrzeć i e, ja myślę, że w kinie, bo te Właśnie tak. aspekty techniczne na dużym ekranie zyskują jeszcze. Zdecydowanie tak. Tak, tak, totalnie tak I, i ja cały czas przecieram oczy ze zdumienia, że mamy 2022 rok i e, drugi e, tak dobry slasher w jednym Stanek. roku, no, co, co się, no umówmy się, nie zdarzało e, w ostatnich latach e, za często, e, a to e, jeszcze nie jest ostatnie słowo w slasherowym horrorze, które e, dostaniemy w tym roku, także no... Naprawdę przecieram oczy ze zdumienia, co my w tym roku tutaj dostajemy. Naprawdę, dożyliśmy czasów nobilitacji slashera, nie wierzę, naprawdę, to jest coś niezwykłego. Tak, i w wprawdzie pewnie nie tylko o to ci chodziło, ale to może jeszcze w tej sekcji bezspoilerowej wspomnimy, że tak naprawdę ten film nie jest, znaczy jest oczywiście zamkniętą całością, ale docelowo jest też częścią większej całości trylogii, z której to trylogii drugi film, będąc jednocześnie prequelem dla X, już jest w postprodukcji bodajże i jeszcze nawet tak, w tym ma roku się w ma tym się roku ukazać. Pojawić. Tak. Mhm. Czekamy. Spodziewaliście się w ogóle czegoś takiego? Bo ja byłem absolutnie zszokowany, gdy pierwszy news na ten temat gdzieś tak, tam to... skoczył mi w radar. I dlatego też strasznie czekam na ten film, bo no nie wyobrażam sobie, co tam mogło nowego wymyślić. I na przykład ciekawe, jestem, czy rzuci nam nowe światło na tą część, którą już obejrzeliśmy. Pewnie tak, wszystko na to wskazuje. Ja, ja, ja, ja akurat z jednej strony bardzo czekam, bo wiedziałem już przed seansem, że, że ta trylogia powstaje, ale Przyznam się szczerze, że trochę mam obaw, nie? bo ten, z jednej strony ten film bardzo wywindował moje oczekiwania, a z drugiej strony tak przez to, że ten drugi z filmów trylogii to ma być prequel, no to wiecie, to zawsze taki jest w, w takim przypadku trochę niepokoju, czy, czy nie dostaniemy jakiegoś niepotrzebnego do powiedzenia pewnych wątków, no ale o tym się przekonamy dopiero za czas jakiś. Mm -hmm. No dobrze. W takim razie wszystkich, e, którzy filmu jeszcze nie widzieli, e, zachęcamy, by nadrobili zaległości, a e, wszystkie osoby, które nie boją się spoilerów, filmu nie zamierzają oglądać z jakichkolwiek <grych> dziwnych przyczyn albo już go widzieli, zapraszamy do strefy spoilerowej. Do usłyszenia za chwilę. Uwaga! Spoiler! Witam ponownie, cześć. Cześć, cześć. Cześć. Hej. Dobrze. Od czego chcielibyśmy zacząć? Czy od właśnie tych cytatów, czy może od tych kwestii montażowych, czy może od kwestii społeczno-obyczajowych i tego, co ten film mówi nam o seksie, rewolucji seksualnej jako Sleszek, też, czy jeszcze od czegoś innego? Jakieś propozycje? Kurde. Możemy w sumie zacząć od czegoś, co jest jednym z takich elementów najbardziej krytykowanych, a który ładnie się komponuje z tym, co chwaliłeś, za co chwaliłeś Westa, czyli za świetnie poprowadzoną narrację, czyli. Od tego mot motywu, że my tutaj y, zaczynamy w zasadzie po wydarzeniach, które będziemy później oglądali, czyli że mamy to cofnięcie się w czasie, nie? że zaczynamy od momentu, kiedy gliniarze wjeżdżają na farmę y, i znajdują y, niepokojące kwestie. Y, może od tego byśmy zaczęli. Będzie wyjście na różne możemy, inne rzeczy. Możemy. Tak, tak, tak. I jako, że ten podcast być może będzie słuchany też, nie wiem, kilka lat już poprzemy, że tego filmu to proponowałbym przy takich stanach właśnie konkretyzować. No rzeczywiście, tutaj na początku Sherry wpada na farmę, gdzie później toczy się akcja filmu i znajduje, w sumie nie wiemy do końca co znajduje, znajduje jakieś prawdopodobnie ciało przykryte płachtą, jakąś plamę krwi i dom w nieładzie, gdzie też prawdopodobnie znajdują się jakieś zwłoki. Nie wiemy właśnie co tam dokładnie zaszło, kto zginął, w jakich okolicznościach i później właśnie widzimy jak nasi bohaterowie na tę farmę docierają ja nie widzę z tym żadnego problemu. Dla mnie to jest po prostu dobre otwarcie, w którym wcale nie trzeba, tak jak to często bywa, rozlewać tej krwi, lać nią po prostu w ekran, żebyśmy wiedzieli, że coś się będzie działo. Takie ukazanie tego już efektu końcowego do mnie całkowicie trafiło, nastawiło mnie bardzo dobrze i też to absolutnie nic nie zdradza. My nie wiemy, kto tak, zginął, tak? kto w ogóle był agresorem, kto był ofiarą. Dokładnie, ja w ogóle nie wierzę w to co czytam, jak niektórzy zarzucają tej scenie otwarcia zdradzenie czegokolwiek, spadek napięcia. Tak na dobrą sprawę widzimy jedno ciało, bo nie wiemy co zostało zobaczone w piwnicy, bo widzimy, mhm. tylko, widzimy tylko osoby oglądające nie to co oglądają. Czyli na dobrą sprawę mamy zasugerowane dwa zgony, no albo bohaterów mamy szóstkę. I tak naprawdę no, przez dłuższą część filmu nie wiemy, y, kto zginie, czy, czy w ogóle ktoś z nich, czy może to małżeństwo, od którego wynajmują y, y, dom, więc tak naprawdę... Czy ktokolwiek z zewnątrz, Dokładnie, no, przecież... dokładnie, także moim zdaniem to otwarcie daje więcej pytań niż odpowiedzi i mnie świetnie wprowadziło film, już samo to pierwsza klatka 4-3 y, stylizowana mhm. na na, na, na dawny sposób kręcenia, więc ja jestem jak najbardziej na tak. No mi się też ten zabieg bardzo podoba, chociaż przyznam się szczerze, że w trakcie seansu mnie to mocno zaskoczyło. Nie spodziewałem się takiego rozwiązania, bo no też akurat w Slasherach, jeżeli to nie jest enta część cyklu, gdzie mamy po prostu nawiązanie do poprzedniego filmu w jakiś tam sposób, bardzo często, no to, to nie jest standardowe zagranie. Nie? Raczej idziemy w innym kierunku, ale to jest bardzo efektywna zagrywka w kontekście właśnie foreshadowingu i zabawy z widzem. Bo to, co mówicie, nie dość, że to otwarcie nic nie zdradza tak naprawdę, to tylko w pewien sposób łącząc się z, z pierwszą sceną z tej przeszłości, z punktu widzenia seansu, czyli przygotowań naszej ekipy do, do wyjazdu, to jest naprawdę taki mistrzowski pokaz rozkładania rekwizytów na planszy, ja bym powiedział. nie I takiego nastawienia widza na wyłapywanie później pewnych rzeczy, co jest też ciekawe, że wydaje mi się, że tutaj pewne rzeczy jesteśmy dopiero post factum stwierdzić w stanie, że, że one mają znaczenie, nie? no bo pewne kwestie możemy się domyślić, jak nie wiem, jak widzimy od razu siekierę, to, to wiadomo, że pewnie będzie w użyciu, ale na przykład w nawiązaniu do, do tej właśnie sceny wyjazdu, jak mamy Bobby Lynn wychodzącą z tego budynku i na tym jest dziewczyna w bikini i aligator, tak. no to, to, to tego nie jesteśmy w stanie na przykład stwierdzić, że to jakiekolwiek będzie miało znaczenie, także no uważam, że tutaj West pokazał jaja, że, że zdecydował się na taką zagrywkę i u mnie to też nie, absolutnie nie, nie minimalizowało tego napięcia, które właśnie kiedy wchodził już nam ta horrorowa akcja, no to było moim zdaniem ło, także ja na krawędzi fotela siedziałem. Mhm. Mm i tego foreshadowingu tego typu jest więcej, tak? No bo tak samo w ogóle mamy, powiedzcie, szóstkę postaci plus tę dwójkę z farmy, czyli starsze małżeństwo. A wśród tej szóstki mamy Wayna, tego starszego gościa, no bliżej 40 niż 20 jak reszta, który jest scenarzystą i producentem de facto. Maxine, czyli jego młodszą sporo młodszą dziewczynę, Bobby, która jest też aktorką, Jacksona, czarnoskórego aktora, RJ'a, operatora i takiego trochę nerda i Lorraine, która właśnie jest dziewczyną naszego operatora, też młodziutka i niekoniecznie z tego świata filmowego. <śmiech> I tutaj my totalnie nie wiemy, co się stanie, z kim, tak? Tak naprawdę przecież widzieliśmy masę tego typu filmów, więc wiemy, że tam obok mogą mieszkać jacyś inni, tak? Jakieś świry, psychopaci. Wiemy, że ktoś z ekipy może być tak naprawdę z jakiegoś powodu jakimś mścicielem po latach. Tak tutaj jest milion scenariuszy już na start dostępnych i to, co dostaliśmy ostatecznie od Westa, wydaje mi się, że nie da się tego przewidzieć, tak? No bo i skąd, i jak? Absolutnie. Hmm. Oh, I właśnie trafiamy na farmę, poznajemy prawdziwy zamiar naszej ekipy, czyli widzimy jak zaczynają kręcić to porno i mamy pierwszą scenę z Aligatorem. Mia jako Maxine idzie wziąć kąpiel w pobliskim... Stawie, czy tam jeziorze. Nie wiem, czy to naturalna, bo naturalny zbiornik, czy nie. I to już był taki przykład naprawdę genialnego budowania napięcia. No bo dziewczyna idzie właśnie nad wodę, za nią podąża staruszka. My nie mam bladego pojęcia, kim jest ta staruszka, jakie ma zamiary. Tak, jest po prostu jakąś tam starszą babcią, która no, za wiele nie mówi, jest trochę może dziwna, mamy taki trochę vibe e, wizyty, tak, to pewnie jest skojarzenie, jeżeli ktoś wizytę widział pierwsze. Dziewczyna zaczyna się kąpać na środku tego zbiornika wodnego i nagle z jednej strony zaczyna płynąć w jej kierunku aligator, a my mamy ujęcie z drona, które pokazuje właśnie całą tę przestrzeń, i ja już na samą myśl, że z jednej strony czai się jakaś być może osiągnięta staruszka, a z drugiej dzikie zwierzę, no to tak jak Żarek mówi, siedziałem jak na szpilkach, a dodatkowo dziewczyna nie zdaje sobie sprawy z żadnej z tych rzeczy, tak. więc no, no, ja wiem, że tutaj jeszcze nic się w tej scenie nie dzieje, ale ja byłem przerażony. Ja autentycznie już czułem, że tętno mi skacze i pomyślałem sobie piękna rzecz, tak genialna naprawdę oddziaływuje na moje emocje, więc... No, nie jestem w stanie tego nie docenić. Dokładnie. Tam w, ogóle, w tym filmie mamy bardzo dużo takich ujęć szerokich, prawda? że uh -huh. oglądamy tą farmę nie w takich ciasnych ujęciach jakichś pomieszczeń zaciemnionych, tylko często widzimy otoczenie dookoła i w zasadzie już po tej scenie z Aligatorem ta przestrzeń oddziałowuje jakby na nas dwojako, bo z jednej strony staruszkowie, a z drugiej strony, no też nie wiadomo, co się w, tych, w tej dzikiej okolicy może jeszcze czaić. Także to też, też fajnie, fajnie intensyfikowało napięcie, moim zdaniem. Mm -hmm. I te szerokie kadry, tak właśnie jak gdyby dzielą przestrzeń troszkę na trzy symboliczne rejony, czyli przestrzeń staruszków przestrzeń, tę wynajmowaną przez młodych, przestrzeń, nie wiem, no, kręcenia tego porno i tę przestrzeń jeszcze dziką gdzieś tam tak. pomiędzy i dookoła. Także tak, trochę i... tu wręcz animal attack się momentami robi. I jako że jesteśmy w strefie spoilerowej, przepiękne było to, że Maksin wraca do kładki, płynie z powrotem w tym kierunku i my nie wiemy do końca, czy ona zdąży, czy nie. Ja naprawdę już tak, wiecie, sobie powtarzałem w nie, nie, nie zdąż, zdąż, zdąż, Boże, żeby jej nie rapnęło. Tym I... bardziej, że ta scena jest taka bardzo powolna. Nie Dokładnie. ma tam ani jakiejś muzyki dynamicznej, także no, wszystko się może zdarzyć. Mm -hmm. I Maxin wychodzi z tej wody, można odetknąć, staruszki też nie ma w pobliżu, więc można odetknąć po raz drugi i wydaje się, że zagrożenie zostało zaniechane, ale oczywiście i nasza starsza pani i sam aligator powrócą, mówię teraz oczywiście po seansie, ale ja wtedy tak naprawdę o tym nie myślałem, że to jest właśnie foreshadowing późniejszej sceny, tak bardziej jak gdyby tak. przeżywałem to tu i teraz, strasznie mocno emocjonalnie do tego podchodząc. I, i potem po prostu akcja leciała dalej. Już przestałem to analizować. Tak samo zresztą jest w scenie, gdy jeden z bohaterów trafia na deskę z gwoździem. Ona też jest powolna i my po prostu tak. widzimy, jak on się zbliża. <śmiech> bohater kroczy na boso po jakiejś stodole czy oborze w sumie, może powinienem tutaj powiedzieć i na ziemi leży deska z gwoździem i gdy bohater się do niej zbliża, no to my nie wiemy, czy on w nią wejdzie, czy nie. Czy w ostatniej chwili się zatrzyma, czy no skoro widzimy tę deskę, no to podejrzewam że Zostanie wykorzystana, ale głównie dobrze może, nie wiem, trzy sceny później ktoś na nią wpaść głową czy coś innego. I znowu, idealnie jest zbudowane to napięcie, także nieważne, czy się kończy rzeczywiście jakąś eskalacją, czy nie, ja jestem przerażony. <grych> ale to też jest, wydaje mi się, kwestia właśnie tego, jak to jest prowadzone, bo bardzo mi się podoba właśnie to, na co zwracacie uwagę, czyli, że West sobie i radzi, i umiejętnie wykorzystuje przestrzeń i wnętrza, bo ta przestrzeń jest też, zobaczcie w jakiej tonacji utrzymana, to jest wszystko sielskie w zasadzie, nie? Hmm. Mamy zachodzące słońce, czy tam prażące słońce, piękną przyrodę, taki sielski klimat, nie? No przecież Maxine w zasadzie, można powiedzieć, że spędza takie leniwe popołudnie jak z jakiegoś, z jakiejś pocztówki, dosłownie, nie? I, i to jest fantastycznie poprowadzone, że tak widzów potrafi sprowadzić tutaj na krawędź fotela, a z drugiej strony, na przykład to, co też wspominacie, że te szerokie plany są wykorzystywane, to bardzo mi się podoba, jak to z kolei jest kontrowane w wielu momentach tej akcji wewnątrz pomieszczeń, bo z kolei ja miałem wrażenie, że kiedy na przykład przenosimy się w którymś momencie głównie tutaj do, tej, do tego domu, który wynajmuje nasza ekipa, to jest jakiś w ogóle dom z okresu wojny secesyjnej, więc on też tak. wygląda w określony sposób bale z drewna i tak dalej, i tak dalej. I ja tam z kolei miałem wrażenie, że to jest trochę jak z Evil Dead, gdzie wiecie te, te przejścia po korytarzach tą tak. kamerą, często za plecami nie wiem, bohatera czy bohaterki takie, takie kadrowanie, żeby też, no nawet proste przejście właśnie bohatera czy bohaterki już potęgowało nam napięcie, a to co się dzieje w poszczególnych tych scenach, no to jeszcze, jeszcze tylko nam to, to wszystko podbijało i to też jest właśnie piękne, że wiecie, my mamy tutaj ile cztery lokacje, nie? mamy to jezioro, mamy dom staruszków, mamy oborę i mamy tą chatę właśnie wynajmowaną i każde z tych miejsc będzie nam powracało nie? że my się tam pojawiamy i pojawiamy się później ponownie w nieco innym kontekście i właśnie ten taki foreshadowing różnych elementów no, no fantastycznie działa po seansie nie? bo to jest takie, że możemy sobie rozkminić i, i, i po prostu się pobawić jeszcze dodatkowo tym wszystkim ale rzeczywiście coś z tą sielskością jest, bo teraz się właśnie zaczęłam nawet zastanawiać, że mm, no, siłą rzeczy porównujemy ten e, film do teksańskiej masakry, do wszystkich poszczególnych części. I mhm. przy czym tam e, te domy no to w zasadzie już od progu były przesiąknięte takim e, odczuciem jakiegoś rozkładu. Wsz wszystko sugerowało, że tam coś jest nie tak, prawda? a tutaj y, rzeczywiście tego nie ma, więc to też jest jakiś sposób, żeby naszą czujność uśpić, bo w zasadzie no, ciężko przewidzieć, gdzie stanie się, który mord, że y, tak to ujmę no to mm -hmm. nawet e, mamy dyskusję, można powiedzieć e, z tym e, elementem e, od samego początku, kiedy nie wiem, nasza ekipa wjeżdża na stację benzynową i wiecie, przecież w Slasherze to jest już obśmiana na milion sposobów, scena, Gank. gdzie e, wjeżdżają na stację benzynową, a tam spotkają staruszka, który zębnego który im powie, że e, ale tamto nie jedźcie, bo, bo ta farma jest w ogóle e, nawiedzona, albo nie wrócicie a tutaj nie, tutaj ta ekspedientka w ogóle ma na nich wywalone totalnie na, na to, co oni robią i cała ta stacja benzynowa służy do zupełnie czego innego, bo tutaj mamy pierwszy raz wprowadzenie do tego kręcenia filmu i, i ten taki przezabawny dialog o tym, że, że zrobimy awangardowe porno, żeby wyglądało jak we francuskich filmach, a nie standardowo zmontowane. Tak, i pojawia się też nagranie ojca Maxine w telewizji. Tak, tego pastora. Jak, mhm. Tak, kluczowe również w finale. Ale w drugi, drugi raz, raz się, się pojawia. <laughs> tak. tak, ale ono jest e, też o tyle ważne, chociaż do tego przejdziemy za moment, że e, podkreśla rolę tego wątku, właśnie religii, seksu, potępienia. E, tak, Dlatego też w sumie ciekawi mnie kwestia i prequela, i sequela, bo myślę, że w sequelu to mogą jeszcze rozwinąć, ale o tym porozmawiamy e, za moment. Jeszcze w tych kwestiach technicznych o tym wspomniałem. E, niesamowicie sprytne były te jumpscares, które wynikały właśnie z tego przecięcia jednej sceny inną, scenę. Znaczy, nie, nie, w sensie przeniesienia akcji z jednego miejsca tak. do drugiego miejsca. To zwłaszcza w tej drugiej połowie filmu widać, bo początkowo ten montaż paralelny raczej po prostu buduje tę atmosferę niepokoju, czyli na przykład bohaterowie kręcą porno w tej chatce, ale Maxine w tym czasie udaje się do domu i tam rozmawia z Perl, z naszą staruszką. I mamy nie tylko montaż paralelny na zasadzie przecinania akcji w jednym miejscu i w drugim, ale też właśnie dopasowywania tych scen, które rozgrywają się w jednym i w drugim miejscu, czyli na przykład w porno aktualnie Nasza Bobby nalewa lemoniady Jacksonowi w ramach jakiegoś takiego podrywu, czy jak to nazwać, a w tym samym czasie Pearl częstuje lemoniadą Maxine. I to też właśnie ta świadomość, tak, gdy się to dostrzega, no to, to winduje po prostu oczekiwania i to nasze zadowolenie jako świadomego widza strasznie mocno, a w drugiej połowie filmu znowu. Bywało tak, że też mamy po części paralelny montaż, czyli bohaterowiom podobne rzeczy w dwóch różnych miejscach albo, nie wiem, zaufali jednej postaci w jednym miejscu, drugiej w drugim, albo też znowu wiemy, że prawdopodobnie zaraz zginą, ale też mamy coś takiego, że są a la Cliffhanger'y, typu coś się dzieje z jakąś postacią w jednej scenie, na przykład obrywa w jakiś sposób, albo trafia na właśnie antagonista, antagonistkę i mamy cięcie Obserwujemy kolejną scenę, gdzie inna postać jest zagrożona, a jednocześnie z tyłu głowy mamy tu, y, y, tę naszą empatię, współczucie i, i ciekawość odnośnie tego, co się wydarzyło z tą poprzednią postacią. Ja jeszcze tylko wrócę do tej sceny z Lomoniadą, o której mhm. mówiłeś. Strasznie mi się podobało, jak ona jest zakończona, czyli w domku, gdzie nagrywa bohaterowie nagrywają porno pojawia się jakiś tam dialog, że zróbmy coś, zanim tatuś wróci do domu tak, i tak. w domu, gdzie jest Maxine dosłownie w tym samym momencie wraca mąż Pearl. Więc to też jest świetnie wygrane, tym bardziej, gdy potem dowiadujemy się, jakie relacje panują między naszymi staruszkami. I to są właśnie te takie drobne rzeczy w tym filmie, które tworzą później efektowną całość. Zresztą ta scena z lemoniadą, to tu w ogóle jeszcze, żeby się przy niej na sekundę zatrzymać, to jest dla mnie też przykład takiej sceny, która pokazuje jak dobrze tutaj jest budowane napięcie, bo tutaj przecież też nic się w zasadzie nie dzieje, tak. nic. A ja po prostu byłem cały spocony, bo przecież my na tym etapie kompletnie nie wiemy jakby... Co z tymi staruszkami jest nie tak? No bo widzimy, że coś z nimi jest nie tak, ale znów, tak jak powiedziałaś chwilę wcześniej, to nie jest teksańska masakra, gdzie my od razu wchodząc do domu yy, czujemy, że po prostu to jest jakieś zło wcielone. My widzimy, że coś z nimi nie gra, ale no nie wiemy właśnie, czy to będzie tak, że y, oni zaczną tych y, naszych y, bohaterów mordować, czy, czy tam y, mają właśnie przysłowiowego trupa w piwnicy, y, nomen omen, y, albo, albo, <śmiech> albo w cokolwiek szafie. jeszcze tak, albo w szafie, albo że cokolwiek jeszcze tam się innego zadzieje. Y, więc y, to takie powolne, prowadzenie właśnie do tej serii zgonów, do tej sekcji slasherowej dla mnie też wypada fenomenalnie, bo, bo po prostu, no mówię, to jest idealnie nakręcana ta spirala, żebyśmy my cały czas byli w napięciu, że coś się może wydarzyć, no tym bardziej, że wiecie, no my tutaj mm, też nie mamy, można powiedzieć, jakichś takich bardzo, bardzo dużych nazwisk w tej obsadzie, więc jakby to też działa nawet na takiej zasadzie, że my no, nie wiemy przed seansem, kto tu może być tym final, tą final girl albo tym final bojem, na przykład. Kto tu w ogóle przeżyje ta, ta, final i, babcią. Ja mam wrażenie, że w ogóle w pierwszej części tak naprawdę nie wiemy, czy obydwoje, czy zarówno Pearl i mąż są zli, czy, czy któreś z nich jest złe, a które, któreś dobre, więc to też jest w jakiś sposób budowanie tego napięcia, czy mąż filmuje mhm. Pearl, bo to ona jest zła, a w niektórych scenach jest kreowana właśnie to poczucie zagrożenia wokół jej męża. Także no, jest, tak jest naprawdę taki listów trochę. Raczej Howard jest kreowany na to źródło potencjalnego zła, bo Pearl może wprawdzie, nie wiem, być chora, tak może mieć rzeczywiście jakieś tam dolegliwości czy coś, ale to bardziej trailer eksponował, mam wrażenie, bo w samym filmie Pearl wydaje się być jednak taką zagubioną wręcz osobą. No smutną, spokojną, zagubioną, hmm. e, nie wiem, introwertyczną staruszką, e, a Howard jest trochę tym e, nagwańcem, nie, bo już gdy odwiedzają go bohaterowie na początku, w pierwszej chwili jak gdyby nie łapie, że to ludzie, którym obiecał wynająć e, dom, e, tylko od razu wyskakuje z, ze strzelbą, e, potem e, widzimy, że się właśnie irytuje na żonę, że e, już jak gdyby na starcie e, jest trochę opryskliwy, e, wiemy, że gdy żona oczekuje od niego bliskości fizycznej, to on ją tak trochę odrzuca i jest raczej kreowany na taką negatywną postać, nie? a potem się okazuje, że to Perl jest tak naprawdę motorem napędowym tutaj wszystkiego, co złe na tej farmie i to też było dla mnie niezwykle zaskakujące, bo z jednej strony no, na tym polega kino, żeby pogrywać z widzem, ale właśnie totalnie łyknąłem haczyk. Znaczy to jest też w ogóle ciekawy zabieg z perspektywy całości, że tutaj mamy właśnie tą parę staruszków i to jest też wygrywane na kilku różnych poziomach, bo mamy cały ten wątek tej, tej seksualności na przykład, jakiejś traumy, która się za tym ciągnie i tak dalej, i tak dalej. Mamy wątek tej relacji takiej no, wieloletniego małżeństwa, które widać, że się kocha i to też jest dla mnie piękne, że to jest tak, tak fajnie poprowadzone, a z drugiej strony tak stricte horrorowo to jest o tyle ciekawy zabieg, że no, umówmy się od staruszków, którzy się ledwo poruszają My y, nie, nie czujemy specjalnie zagrożenia, nie? czy nie, nie powinniśmy, i to nawet to też jest wygrywane w tej części slasherowej, gdzie postaci czasem nawet już się spotykają z nimi i już wiedzą, że, że coś jest nie tak, a i tak y, reagują lekceważąco, no bo, no, no, no bo co tam taka tak. rakietyczna staruszka ci zrobi, nie? To nie jest sheriff z teksańskiej masakry, prawda? Który już samym wyglądem wzbudzał grozę. Mm -hmm. i e, tak dochodzimy do e, pierwszego e, zgonu on był dla mnie absolutnym zaskoczeniem e, takim zaskoczeniem, że autentycznie powtarzałem pod nosem kilkanaście razy, o Jezus Maria o Jezus Maria, o Jezus Maria na zapętleniu e, bo e, z jednej strony czekamy na to, tak? wiem, że to jest slasher, e, czujemy to po prostu w kościach, e, ale gdy Perl e, zabija RJ'a, tak? Dobrze tak, tak, tak. To robi to tak naprawdę najpierw jednym szybkim uderzeniem, które się totalnie nie po prostu w tym momencie, a jeszcze potem ta scena zostaje rozbudowana. Krew, która tryska na reflektor samochodu sprawia, że okolica już nie jest skąpana w takim mlecznym czy żółtawym świetle, a czerwonawym. I gdy Perl jeszcze zaczyna wówczas w tej takiej rdzawej poświacie tańczyć, gdy scena zbrodni zamienia się w scenę teatralną czy inną podobną i odpływam w jakąś taką przeciwną onirę, to jest ten art House, o którym wspomniałem, nie? To dosłownie miałem wrażenie, że to wymieszanie rejestrów jest tak skrajne i tak nagłe, że to nie powinno zagrać, a byłem zauroczony, tak? Z jednej strony właśnie chwilę temu byłem przerażony, powtarzałem właśnie Jezus Maria pod nosem, a tutaj dosłownie Odetknąłem, tak? I tak sobie pomyślałem: Wow, jaka w ogóle genialna, cudowna scena, piękna. Znaczy, piękna, wiadomo, o co mi chodzi, tak. Hmm. Mi się szalenie podoba, jak ta scena jest podbudowywana, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że to jest bardzo ciekawym zabiegiem, że znowu nawiązując do krzyku, mamy znów męski prysznic. I tak. ponownie to, to jest tak, że ja, kiedy oni mówili chwilę wcześniej o psychozie i zobaczyłem, wiecie, scenę prysznicową, to ja byłem święcie przekonany, że ten zgon nastąpi właśnie pod prysznicem. Mhm. I po prostu cudownie jest, jest to wszystko rozegrane, że właśnie, że nie, że tu, tu jest nakręcona jest ta śruba, jest spuszczone powietrze, bo nam się wydaje, że, że już nic yy, kolokwialnie rzecz ujmując horror, po, po horrorowemu, slasherowemu z tego nie będzie. No i nagle dostajemy właśnie to, co dostajemy. Jeszcze chwilę wcześniej dostajemy nie? gdy y, bohater chce wyjechać autem, nagle Pearl staje po prostu na drodze. Chociaż nie, nie wiem, czy to był Jumpscare teraz. Może trochę i... tak, no bo pojawia się jednak niespodziewanie. Widmo, tak? Bo jeszcze ona ma te długie, białe włosy, tak. jest w białej, nocnej koszuli. Chociaż moim zdaniem wtedy nawet większym Jumpscare'em był y, sposób, w jakim y, zadała pierwszy cios. prawda? To już <śmiech> tak, tak... To już tego się zupełnie nie spodziewam. W ogóle cudownie się w tej jest pokazana krew w tej scenie. Cudownie mhm. to może źle brzmi, ale wiadomo te rozpryski krwi, wiadomo, jak się mogą kojarzyć, skoro mówimy w filmie o, o filmie na temat kręcenia porno. Dlatego tutaj już wręcz mamy do czynienia z taką pornografią przemocy, prawda? To jest jeden, to jest zresztą mhm. jeden z takich najbardziej wyrazistych mordów mam wrażenie. Jeżeli chodzi potem o kolejne, no bo. Bo jest celebrowany, nie? Tak, nie jest po dokładnie. prostu śmiercią i między scenami, tylko jest celebrowany bardzo. Tak, kolejne mordy są raczej. Przy... są mocne, ale są raczej takie przypadkowe, i kamera mimo wszystko się jakoś długo na nich nie skupia. Dlatego to jest fantastyczne wejście do tej części, już typowo slasherowej. A mhm. do tego jeszcze, jak gdzieś w ciekawostkach wyczytałem, bo nawet nie rzuciło mi się to w uszy, że jeszcze w tej scenie w samochodzie leci Don't Fear the Reaper Taak. The Blue Oyster Cut co, co, co, jest, co, co w ogóle pokazuje właśnie jak ten film jest przemyślany w takich małych, małych różnych sekwencjach i rzeczach, które obudowują nam tak naprawdę to główne mięso danej sceny Mhm i też tutaj w okolicy tego pierwszego zgonu mamy sporo tych rozważań na temat kina, seksu, jakiejś takiej potencjalnej, czy potencjalnej rozwiązłości i tego, czy to jest coś złego, czy nie. I powiem wam, że jakoś no zazwyczaj w Streszerach tego też się tak jakoś nie celebruje. A tutaj miałem wrażenie, że film stara się pokazać taki szerszy kontekst społeczny i troszkę krytykuje właśnie rewolucję seksualną. Nie samych ludzi, ale jak gdyby ten system idei za nimi stojących pokazuje pewnego rodzaju zakłamanie, że ten, ten bunt wobec pokolenia rodziców, czy tutaj nie wiem, nawet dziadków, etc., że mimo wszystko jest takim życiem w iluzji. Mamy scenę po pierwszym dniu zdjęć, która właśnie demaskuje trochę ten fałsz stojący za postępowaniem ekipy. Nasz czarnoskóry zgrywa macho, to w sumie nawet dzieje się wcześniej, ale z jednej strony jest takim totalnym macho, a z drugiej strony nie akceptuje, że jego dziewczyna w trakcie sceny udaje. Także tej okrzyki to nie jest prawdziwa przyjemność, rozkosz, a właśnie gra aktorska. Te dwie dziewczyny nasze, które są wyzwolone, no to właśnie one podkreślałem, jak to one nie są wyzwolone, ale jedna z nich, Maxim, musi sobie powtarzać, tak, że to jest droga ucieczki z tej rodzinnej miejscowości do świata sławy, kariery, dużych pieniędzy. I jak gdyby sama nie jest do końca jeszcze przekonana. Musi dosłownie prowadzić taki dialog ze sobą. Druga zresztą też podkreśla, że tak naprawdę realizuje te swoje marzenia też osławie pieniądzach i że to ją napędza. Wayne, czyli nasz producent, no to jest właśnie producent bez sukcesów tak naprawdę, który rzucił żonę, wyrwał jakąś młodą laskę, wkręcając jej ten kit osławie bo to on podkreśla cały czas. Maxine, tak, będziesz gwiazdą, będziesz bombą po prostu cały świat będzie cię ubóstwiał, pożądał i tak dalej. RJ, który jest naszym operatorem, powtarza, że właśnie chce kręcić, tak jak Jerry powiedziałeś, to, to takie inne kino pornograficzne. On w ogóle mówi cały czas, że no, tworzy kino folowie. niezależne. <gry> tak, a, a no, robią porno, tak? I on nie ma problemu z tym, że zabiera na plan swoją dziewczynę, że sam też obserwuje tych innych ludzi, uprawiających seks, podkreśla co genialnie buduje też konflikt między postaciami. Potem on mówi wprost, że przecież to jest tylko film, a nie prawdziwe życie, tak? Że to, co widzi przez kamerę, no to, że, że kamera właśnie jest tym takim filtrem, tak? który oddziela rzeczywistość od fikcji, a gdy jego dziewczyna chce wystąpić w filmie, to po prostu sekundy nawet się nie zastanawia, tylko mówi od razu nie, tak? Na głos. Od razu przechodzi do Zarzucając ofensywy. Jej wcześniej cnotliwość, no tak. kiedy ona tak, tak. Źle, źle reaguje na to, że właśnie będą kręcili porno. No w bo... ogóle, że on wtedy w... włącza się mu ta krytyka samych tych dziewczyn, które grają, czyli Maxine i, i Bobby. Także to też jest właśnie związane z tym, o czym mówisz. Zresztą ja mam wrażenie, że my czasami zapominamy, że przecież ten film akcja dzieje się pod koniec lat 70., nie mhm. w szczytowym czasie rewolucji obyczajowej. Więc rzeczywiście ta krytyka będzie wybrzmiewać, bo wiadomo, że kolejne lata zweryfikowały postulaty właśnie wtedy podnoszone w szczycie, w szczycie rewolucji obyczajowej. Aha. I tutaj dopełniając ten obraz, właśnie RJ, gdy w końcu jego dziewczyna się upiera, że wystąpi w filmie, no to on to kręci, jest przy tym, ale potem przychodzi praktycznie załamanie nerwowe, tak? I odcina się od niej, w ogóle chce wrzucić wszystko, jak mówię, że to jest spełnienie jego marzeń, właśnie też nakręca się tą wizją sukcesu amerykańskiego snu i tego, że właśnie kiedyś będzie, nie wiem, w sumie jak chce kinem niezależnym podbić Hollywood, no ale nieważne, tak? Może zrobić karierę. A jego dziewczyna znowu najpierw mówi wprost i to wszystko się dzieje jeszcze w obrębie jednej sceny tutaj, że nie zgadza się z wypowiedziami tych naszych koleżanek wyzwolonych, ale potem jednocześnie stwierdza, że chciałaby zrobić to co one. Czyli tak naprawdę w pewnym sensie ona chce zrobić coś wbrew sobie i wbrew chłopakowi, chociaż potem znowu post factum powtarza, że nie chciała go skrzywdzić, że dalej chce z nim być i mam wrażenie, że właśnie tutaj wszystko jest podszyte takim fałszem, takim wmawianiem sobie czegoś, co nie jest prawdą, że ta cała otwartość i samoświadomość to pis na wodę fotomontaż, tylko okłamywanie samego siebie dobra bramina, do złej gry. Ale jednocześnie też film pokazuje, że ta nasza ekipa, chciałem powiedzieć dzieciaki odruchowo, ale no mamy też jednego starszego gościa, że on nie mają złych intencji, nie, że to są, kreślę cudzysłów, dobre dzieciaki. Gdy na przykład zachodzi taka potrzeba, no to chcą pomóc. Tak? Gdy na przykład tam Howard stwierdza, że Pearl zaginęła, no to oni mu chcą pomóc. To też było super, także to nie jest po prostu... Powiedzenie, że seks jest zły, coś, tak, czy że właśnie, nie wiem, jakiś zły czy dziki seks jest zły. Tylko pokazanie, że sama rewolucja to jest trochę takie czcze ale za to, że ludzie, którzy łykają czasami to, że oni mogą być w gruncie rzeczy dobrze, Tak, że rozumiecie o co mi chodzi? Czy troszkę tak, tak, się tak, zagubiłem? Nie, nie. Nie, nie jest mhm. ok, no bo przecież dowiadujemy się przecież, że Bobby chciała być pielęgniarką, mhm. troszczyła się o babcie. No i zresztą to widać w tej kluczowej scenie, w której no niestety później ginie. Ale no jak to jest Patriotą, nie? Tak, że to nie są tylko osoby jakby definiowane przez samą tą potrzeby te, tego wyzwolenia, tylko coś, coś się za ich historiami jeszcze kryje. Także no jest, jest jakby ten drugi, druga płaszczyzna. I też mam wrażenie, że w streszerach bywa tak, iż e, ciało e, zostaje obrzydzone w jakiś sposób, tak? Że w gruncie rzeczy chodzi o abiekcję. Że ten seks Zostaje potem skalany tą, tą zbrodnią, i rząd no nie. Nie wiem, przyczyny seks to śmierć, nie? W tak. tak, a tutaj, a tutaj pierwszy ginie chłopak, który jako jedyny go nie uprawiał, także mm -hmm. to też jest A sam mm -hmm. seks jest piękny w jakiś sposób, tak? On ma być tutaj, w sensie to jest połogno, ale ukazany estetycznie. Tak. Nie, no tutaj to, to jest to, co Marta wspomniała wcześniej, że właśnie ta nagość jest tutaj portretowana w taki bardzo plastyczny i wysublimowany wręcz sposób, także trochę widać, RJ-owi RJ się udało tutaj tak. na nakręcić wyszukane, wyszukane porno. Ale tak jak ty mówisz, że tutaj cały ten wątek seksualności on jest w ogóle ciekawie poprowadzony, bo mamy te kontrasty w obrębie całej naszej ekipy, mamy ten refren w postaci tego pastora, który nam towarzyszy od samego początku do samego końca tego filmu, który właśnie cały czas mówi o tym, że no taki typowy pastor z telewizji amerykańskiej, gadający o grzechu, o tym, że właśnie na młodzież tam czekają różne zagrożenia, i tak dalej, tak dalej. A do tego. Adewianci czają się na każdym kroku. Tak, a do tego jeszcze mamy, moim zdaniem, bardzo ciekawie rozegrany wątek ten seksualności w kontekście Pearl i Howarda. No bo no umówmy się, widać, że Pearl jest osobą w pewien sposób niespełnioną. I my też do końca nie wiemy przecież, co... Co się stało, jakby że ona jest w tej chwili taką osobą, jaką jest, na swój sposób, nie wiem, sfrustrowaną. Ona mówi w którymś momencie, nie? że jej coś, coś odebrano tak naprawdę, nie? że no, nie, nie była w stanie jakby się pewnie realizować tak, tak jak by tego chciała. No, w pewnie... tej seksualności też jest to zdanie kończące, nie zaakceptuję życia, na które nie zasługuję, nie? Tak, to Maxine, tak, to, to, to, to rzuca właśnie, nie? I pod tym kątem to mi się też szalenie podoba, że właśnie ten seks jest właśnie zupełnie inaczej prezentowany, bo jak mamy na przykład scenę erotyczną pomiędzy Howardem i Pearl, która w zasadzie mogłaby być czymś, co, nie wiem, ma zobrzydzić czy zochydzić te postacie do końca już widzowi, to... Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ona była wręcz jakby czuła przez to, jak te postacie są pisane, nie? Że, że mimo tego, że już my wiemy, że, że Pearl jest jakby zwichruwaną osobą, no to jednak widzimy, że tak jak ona też rzuca w którymś momencie, że Howard zrobiłby dla mnie wszystko, no to, to, to dosłownie te, te, tak jest, nie? Ale dokładnie tak jest. Ja się w zupełności z tobą zgadzam, tym bardziej, że ta scena pojawia się w momencie, kiedy już coś o tych bohaterach wiemy. Także tak jak mówisz, jest czuła, jest liryczna, ale z drugiej strony spotykałam się z zarzutami, że to jest jakieś ze seksualności starszych osób i naprawdę Ech. nie jestem w stanie się z tym zgodzić, bo jestem dokładnie po przeciwnej, przeciwnej stronie. Inaczej byłoby, jakby ta scena się na przykład pojawiła gdzieś w pierwszej części filmu, bo to był, mógłby być jakiś element, nie wiem, transgresji, celowo pokazany jako coś szokującego. A tutaj mamy zaprezentowanie tych pragnień ter, czyli czegoś, do czego nadążyła, czego jej brakowało i co posunęło ją do takich, a nie innych czynów. Więc dla mnie jest scena przepiękna. I dodatkowo to też jest takie podkreślenie oddania Howarda, który właśnie wcześniej nie chciał pozwolić sobie na zbliżenie, bo mówi, że no serce mu na to nie pozwala, tak? że może tego nie przeżyć dosłownie. A jednak ostatecznie, widząc jak bardzo jest to ważne dla Perl, decyduje się na to. I ja byłem autentycznie zaszokowany tym. My z Michałem tydzień temu omawialiśmy zbiór debiutancki Szymona Majcherowicza zbiór pod tytułem Otwieram oczy, tam w drugim opowiadaniu z czterech sąsiadka też dochodzi do stosunku, tylko tam nie między dwójką starszych osób, a między staruszką, a mężczyzną tak około trzydziestki bodajże i tam rzeczywiście mamy do czynienia z absolutnym obrzydzeniem, tak? Abiekt przez wielkie, a naprawdę ogromne. E, I e, oczywiście ja miałem skojarzenie z tamtą prozą w trakcie seansu, ale właśnie w tej scenie e, zobaczyłem coś absolutnie odwrotnego. Tak? Ta scena jest e, nie tylko estetyczna, ale i jakoś tam romantyczna, w jakiś sposób piękna. Nie jest może podniecająca, ale absolutnie nie miała też taka być. No tym bardziej, że to też znowu a propos budowania scen, to zwróćcie uwagę, że przecież ta sekwencja jest podbudowana wcześniejszym przyjściem Pearl do Maxine i też takim przytuleniem się do tej Maxine, co Aha. pokazuje, że to, to nie jest po prostu tylko, wiecie, takie dzika rządza niekontrolowana. Huci, tak. Tak, tak, tylko właśnie, że to jest zaspokojenie bliskości i też wydaje mi się, że tutaj, no znów nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze ciekawe na jednym poziomie, że też jak ja powiedziałem, że niektóre rzeczy, które się przywijają w recenzjach, w opiniach mnie dziwią, to dziwi mnie, że na pierwszy plan jest wyciągane to, że Perl jest... Takim ukazaniem, że właśnie Maxim, Bobilin, cała reszta tych młodych dziewczyn, że one tak skończą, nie? że one też w końcu będą stare, sfrustrowane, na przykład, niespełnione, a ja mam wrażenie, że trochę Westowi chodzi o coś innego, że to właśnie to nie ma działać tylko na zasadzie takiej, że, że to, to że, że też każdego dopadnie ta starość. Nie? Bo to, że to nie jest takie proste, tylko że bardziej mam wrażenie, że to jest trochę w dyskusji właśnie na przykład na ile to że te młode dziewczyny w tej chwili mają tę wolność i że ten się tak wyrażę. sen, nie te marzenia tak, tak, I, ale, ale też, no mówię, że mogą chociażby realizować się w jakiś tam sposób. Nawet jeżeli właśnie to jest gdzieś tam podszyte fałszem, o którym ty też masz mówić, to, to mogą się realizować. A, a z drugiej strony mamy Perol, która wyraźnie nam sygnalizuje, że a, u niej jakby całe to zwichrowanie się zaczęło od, albo od jakiejś traumy, albo od jakiegoś zaniechania, albo, a, albo a, nie wiem, jakiegoś wyparcia. A, a, no to to że tutaj jest jakby ten środek ciężkości. Nie wiem, tak. jak wy to podobnie odbieraliście? Tym bardziej, że dowiadujemy się, że Howard był na, wojn na wojnach w zasadzie chyba, prawda? Na obu. No, na obu. Więc może jest jakby zasugerowane, że, coś, że jakiś wpływ wojny mogły mieć zarówno na niego, jak i na nią. Więc jakby możemy sobie to, wiadomo, tłumaczyć na różne sposoby. Ale ja się jak najbardziej z Tobą zgadzam, bo nie mam wrażenia, że tutaj e, starość jest jakby spotworniała, tylko jawi mi się jako jakby kolejny etap, coś do no, koło życia, <śmiech> nie oszukujmy Aha. się, także coś co naturalnie przyjdzie. Natomiast jeżeli ale chodzi... jeszcze, mhm. Przepraszam, jeszcze w tej starości no. e, zwróciliście uwagę, że gdy my poznajemy Howarda i gdy poznajemy Perl, to oni są na swój sposób ukazani jako jednak trochę brzydcy, nie? że są aż ta, tak starzy, że te plamy wątrobowe już e, powychodziły wszędzie, że te, te włosy już są takie przerzedzone i tak dalej, ale jednocześnie mamy przecież te sceny z Perl, gdzie ona dba o siebie. Oni tak. też są właśnie w czystych ubraniach. E, Pearl nakłada makijaż e, w jednej ze scen rozczesuje te włosy i te włosy na swój sposób też są piękne, tak? tak? w tym, że są zadbane. Ale dokładnie tak, dlatego ja to odbieram na tej zasadzie, że West wychodzi jakby z pewnego schematu tych strasznych staruszków, które, którzy się często pojawiają w slasherach, szczególnie dziejących się gdzieś tam na amerykańskich, amerykańskich rubieżach, ale Później jakby z tego schematu wychodzi dalej, przetwarza go, jakby reinterpretuje. Na przykład mi się strasznie podoba kreacja właśnie tego małżeństwa z tego względu, że jakby łamie ten schemat, który był zawsze na przykład w filmach exploitation, czyli my młodzi kontra ci spaskudzeni staruszkowie, których określała sama uroda, nic więcej, Aha. a tutaj u Westa jakby zyskali tu swoją podmiotowość, czyli mają tą historię, mają jakieś swoje pragnienia, swoje doświadczenia, także to jest naprawdę fajne. Yy, I Aha. wyłamanie się z tych dotychczasowych obrazów. Ja ci mówię, że na pewno jest, jest łatwo, sorry, Szymasz ci wpadnę tylko w słowo, że łatwo jest pewnie sprowadzić to, że, że tutaj to, to, to po prostu kiedyś też tak będzie przez to, że mamy Miegot i w roli Maxiny i w roli Pearl. I, i, I mam wrażenie, że tutaj w niektórych recenzjach, czy w niektórych opiniach, że, że to chyba się rzuca tak ludziom na, trochę na głowę, mówiąc kolokwialnie. Nie? Że, że, że, to, że, to, że West chciał nam tutaj pokazać pal że, że właśnie że to jest jakby ta sama postać, czy że tak Maxin skończy w przyszłości, a, a mówię, a wydaje mi się, że to po prostu nie, nie tędy droga, nie? Mm -hmm. I, i, I że to nie jest takie proste, nie? Tak, tak po prawdzie. I jeszcze a propos tego seksu, kolejna fascynująca dla mnie rzecz to fakt, iż Howard i Pearl są a właśnie aktywni seksualnie. Oni nie są tymi, którzy każą za seks, tak? którzy są przeciwni temu, którzy reprezentują ten świat Pruderi, tylko oni de facto zaspokajają własne potrzeby tutaj, czyli robią to, Ocenne. co zazwyczaj ofiary w horrorze. I jeszcze tam też pada taki cytat, to chyba któraś z dziewczyn powiedziała, że nie, a może i Jackson, że niezdrowo jest dusić pociąg seksualny tak? i że seks to nie miłość, tak? ale po prostu że Seks jest trochę jak posiłek, tak, że właśnie trzeba zjeść, nie wiem, trzeba się wyspać taka potrzeba do zaspokojenia i tyle. E, co też jest ciekawym komentarzem w kontekście tego, co robią e, robi nasi, nasze małżeństwo. Tak, że właśnie w celu osiągnięcia e, no też tej przyjemności e, i w celu zainicjowania aktywności seksualnej, no eliminuje powoli naszych młodszych bohaterów. Tak, tak. Chyba wyczerpaliśmy trochę temat. Chyba tak. No dobrze, Magda. a co z tymi cytatami? No bo ty widziałaś pewnie z streszerów od nas jeszcze kilka razy więcej, jak nie kilkanaście, a my tych też trochę widzieliśmy. Co tutaj wyłapałaś jeszcze? Ojejku. No Kurde, bo za... właśnie o tej teksańskiej, no to jest jasne. Zastydziłam tak, że są... się trochę. Oj, no, co? No na pewno z jedzeniem żywcem, prawda? Czyli mhm. ten nasz piękny aligator, który pojawia się w dwóch e, scenach, ale za to jakich. E, no i sam tytuł e, filmu, który bohaterowie kręcą, czyli e, Córki, Córki, bo tam Spad Daughters, e, Córki Farmera, który jest e, autentycznym tytułem e, porno chyba z 75 roku. Także no jest, jest tych, tych rzeczy różnych takich i na przykład mi się bardzo podobało to, że one nie są... E, tak rzucone, tak yy, chamsko, yy, kurczę, brakuje mi teraz tego słowa, ale rozmawialiśmy z Jerem o tym, yy, chociażby w czasie nagrywania o krzyku, że czasami te, met te nieszczęsne metasaschery serwują nam takie yy, łopatologiczne cytaty. To, to cytowanie jest podane dla samego cytowania, a Tutaj... To jest taki tani serwis po prostu. Ta, o, tani, dokładnie. A, a, a, a, tutaj, a tutaj mamy to pięknie wplecione w fabułę, że po prostu jak ktoś nie wyłapie tego nawiązania, no to, to po prostu nie wyłapie. To ma nadal dokładnie. dobrą scenę. Dlatego ja ten film odbieram w ogóle jako coś niedzisiejszego, Jako film, który mógłby zostać równie dobrze nakręcony w tych latach 70. I chyba ostatnio coś takiego miałam przy bękartach diabła. Roba Zombiego, że miałam jakieś totalne poczucie odrażnienia, że nie oglądam filmu współczesnego. Dlatego, tak, te cytaty tutaj świetnie działają. Mhm. Nie, no tutaj I... to, to a propos tego, co ty Marta wspomniałaś, to ja też przez to, że to jest właśnie tak w poważnym tonie robione, to ja z kolei miałem skojarzenia z tym filmem to się 1984 chyba nazywało, który z kolei flirtował z latami 80. i tam z kolei wszyscy chyba się spodziewali, że to będzie taki, no, a la Stranger Things, gdzie wiecie, tylko AT-sowe nawiązania po prostu do, y do, do, do lat 80. i, i tylko tani fanserwis, tym bardziej, że tam jeszcze dzieciaki to się kręciło wszystko wokół Aha, dzieciaków. Chodzi ci o Summer of 84. Summer, tak, Aha. Summer of tak. 84, dokładnie. I, I tam też to właśnie było rozgrywane na tej samej zasadzie, że, że ta, ta metryka, ta akcja tego, tego filmu, że to był taki hołd, ale w takim poważnym stylu, nie? gdzie on wykorzystywał entourage, kwestie różne społeczne, no bo tutaj na przykład też jak o tym rozmawiamy, no to, to chociażby kwestia nie wiem, wojny w Wietnamie, która z jednej strony z jednej strony odgrywa rolę po, po stronie Howarda, jeżeli chodzi o te jego wspomnienia z wcześniejszych wojen. Z drugiej strony mamy naszego gwiazdora Porno, który no, z kolei był w Wietnamie i, i to nie jeden raz wraca. Nie? I to, to wiecie, to są takie małe smaczki, ale to też buduje nam właśnie wiarygodność tego wszystkiego. Tak, ten Wiet emocje z Wietnamu wydają się nadal jakby żywe w tym bohaterze, dlatego właśnie to, o czym mówisz, sprawiło, że, że ten film odbierałam jako film zupełnie zatopiony w latach 70., czyli coś, czyli jakby to powiedzieć, czyli sposób, w jaki te filmy powinno się kręcić. Bo najgorsze jest to, jak mamy wrażenie że film jest przebrany w daną dekadę, prawda? Czyli... Tak, tak, nostalgia mhm. porn takie po tak, prostu. Tak, Muzyka, strój czy samochód, ale bohaterowie jakby nie do końca pasują. Dokładnie. Mhm. I e, o tym mówicie, no to, znaczy o tym, o, nad tym się nie zastanawiałem wcześniej, e, bo miałem też dosyć aktywne ostatnie dni, ale teraz w toku naszej rozmowy e, zaczynam się zastanawiać e, nad tym e, Kołem życia, jak nie wiem jak to ująć, spróbuję jakoś to dopracować. Chodzi mi o to, że tak jak właśnie Howard teraz jest tym staruszkiem, który gdzieś tam dorabia sobie wynajmując ten domek i coś tam za dnia jeszcze robi, nie wiem, może załatwia jeszcze jakieś inne tam sprawy, jakoś Pracuje w ten sposób. ale Na stacji benzynowej, jest... przestrzegając <głos> <głos> ale chodzi mi o to, że przechodniów. Ma te swoje doświadczenia, właśnie jako wojskowy powiedzmy i teraz osiadł na tej ziemi teksańskiej. Mia wiemy, że była tą tancerką, też tam jakąś karierę miała przed sobą, no ale teraz osiadła na tej ziemi. I ci nasi bohaterowie, wprawdzie młodzi, tak żyli w innych czasach, żyją w innych czasach, urodzili się wiele lat później, ale też mają Analogiczne doświadczenia, czyli mamy z jednej strony doświadczenie pokoleniowe, ale zarazem jak się porówna pokolenie naszego małżeństwa i pokolenie tych młodych, to są te elementy wspólne, tak, czyli właśnie służba ojczyźnie, chęć zrobienia jakiejś kariery, zostania sławnym, pożądanym, uwielbianym, bycia pięknym, sprawnym i tak dalej. I ja wprawdzie nie sądzę, że Perl ma być właśnie tą wizją, mi za ileś tam lat. Ale te same paralele też są fascynujące, bo bardzo często mam wrażenie, że są stawiani w totalnej opozycji nie? do ofiar, w skresze. Czyli to są właśnie ci jacyś tam nie wiem, mutanci, mordercy, psychopaci, zombie, cokolwiek innego. A tutaj a? mamy ludzi z krwi i kości, tych właśnie nie redneków takich typowych, a Dokładnie. po prostu starsze małżeństwo, które dodatkowo mają punkty wspólne tak, w swoim życiorysie z tymi młodymi. Tak, dlatego ja się zupełnie nie zgadzam z zarzutami, że to jest jakby... Że, ta, że obydwie grupy są oddzielone jakby grubą kreską od siebie, że młodzi swoje, starsi swoje i, dzięki, i to dzięki temu buduje jakby dla mnie dodatkową warstwę emocjonalną tego filmu. Ja się na przykład zupełnie nie spodziewałam, że wywoła on we mnie też jakieś wzruszenie, kurczę, no, myślę, że to jest dobre, dobre określenie. Mhm. Mm no, ja, tu ja tutaj nic nie dodam. To chyba zmierzamy powoli ku finałowi. Mamy scenę już w domku naszego starszego małżeństwa. Nasza najmłodsza bohaterka, czyli Lorraine, jest w szoku totalnie. Tak Została zamknięta w piwnicy, gdzie mamy tam ciało też okaleczone mocno i rozkładające się w gruncie rzeczy. Zresztą piękne było to, że to, tego chłopaka widzieliśmy wcześniej jako zaginionego na kartonie na przykład z mlekiem w jednej ze scen. Piękny smaczek i odnajdują Maxine, uwalnia ją, ale Lorraine nie zamierza z nią współpracować, nie zamierza jej podziękować, jest po prostu wściekła, jest w szoku. Wybiega z domu i dostaje po prostu w tym momencie kulkę, znaczy nie kulkę, tym śrutem w twarz, bo to nie był jeden nabój, tylko się rozbiło na jej twarzy. Maxine jest w domu, Howard i... Perl wkraczają do środka, do sieni i próbują wciągnąć tam ciało Lorraine, i e, Lorraine nagle gdzieś tam e, no, oberwała, tak wydaje się, że jest martwa, ale gdzieś tam jeszcze coś się odkleiło w środku, jakiś gula powietrza czy coś poszła tym gardłem, jeszcze jakiś bąbel z niej wyszedł, jakiś dźwięk i hałas w tym momencie dostaje zawału. To była tak niesamowita scena, czy to oczywiście znowu, tak, e, można się było tego spodziewać. E, to była ta strzelba czachowa, która miała wystrzelić, e, w tym wypadku serca i rozrusznik, ale... E, Coś niesamowitego, coś zabawnego na swój sposób, nie? Tak przekomicznego, że, że ktoś jest w stanie pokonać właśnie żołnierza po Wietnamie, młodego, sprawnego mężczyznę i w ogóle jeszcze piątka jego znajomych, a ginie w tak banalny sposób. Zresztą sama śmierć Lorraine była dla mnie. Tym samym. Takim, no no, no, no <głos> tym samym zupełnym zaskoczeniem. Mogliśmy, zresztą moim zdaniem do końca nie wiadomo, no, która z nich przeżyje, kurczę? Czy, czy Lorraine, czy Maksymilia? Przynajmniej ja tak miałam, że do ostatniej chwili zastanawiałam się, uh -huh. która z nich wyjdzie z życiem. Ujdzie z życiem, tym bardziej, że e, historia Lorraine e, też była dość mocno podprowadzana. E, jej ten motyw przejścia, jakby uh -huh. do, rozstania. więc mogli, moglibyśmy się spodziewać, że również ona przeżyje. Dlatego no, ta scena jej śmierci była jak obuchem w twarz. Ale to w ogóle był strasznie mocny ciąg takich, może nie plot twistów, ale właśnie taki klimaks trójstopniowy, czyli ginie jedna bohaterka, po chwili Howard dostaje zawału, a potem jeszcze mamy Pearl, która z shotgunem mierzy do... Maxine i to coś zupełnie oczywistego, tak? Z shotrana nie strzela się, od w ogóle z żadnej broni nie strzela się od tak, jak, jak to jak w grze komputerowej. Tak zawsze jest ten odrzut. I w momencie, gdy to jej wątłe ciało zostaje wyrzucone na zewnątrz i powraca znowu ten foreshadowing, czyli kwestia biodra, o czym też rozmawiali już wcześniej, tak? O możliwości właśnie złamania biodra. To, to, to wszystko, małe puzelki po prostu w wskakują na swoje elementy i to były puzle z pięciu tysięcy elementów i nagle są ułożone. Tak, kaznodzieja mówi w tle o boskiej interwencji chyba dokładnie w tym samym momencie jak tak. w Perlginie. Zresztą to, to jest w ogóle też ciekawe, że ty Szymas mówisz o, o tym, że to jest właśnie taki climax, a na przykład też e, e, widziałem, że ludzie trochę narzekają, że właśnie od tej e, sceny śmierci RJ'a, że to napięcie nam spada, a, a ta scena udowadnia, że to jest totalna bzdura, bo przecież właśnie tutaj my mamy no kilka zaskoczeń w jednej krótkiej sekwencji, no bo ty jak to teraz opowiadasz to się może wydawać, że to jest, nie wiem jakoś rozbudowana scena, a to się przecież rozgrywa, nie wiem, w 2-3 minuty wszystko po prostu, mhm. nagle w jednym miejscu tak i znowu to nie jest taki zgon jakoś bardzo, to nie są zgony brutalne tak? bo tego strzału w Lorraine nie widzimy nawet to się, to, to, to szokuje faktem swojej nagłości się tak. tego po prostu nie spodziewamy w tym momencie i że to jest po prostu taki zgon natychmiastowy. Zawał Howarda przecież nie jest sceną w żaden sposób właśnie skin eksploatacji. No, pacjent dostaje zawału po prostu, opiera się o ścianę, osuwa się i koniec, nie ma go. Starsza pani zostaje odrzucona, gdy korzysta z broni. Upada na ziemię też. Rzeczy, które wizualnie Niby nie robią wrażenia, ale w tej konkretnej sekwencji to, to są trzy po prostu uderzenia w twarz Wiza. Takie No a jeszcze mamy potężne. finałowy pojedynek no, tak. z, pomiędzy Maximi Pearl i, i znowu wraca jej mantra, że nie będę żyła życiem, na które nie zasługuję i, i to mhm. też fantastycznie jest poprowadzona cała ta sekwencja. Dokładnie. Dokładnie tak. I to są też rzeczy, które ja chyba zapamiętam na zawsze. E, jako właśnie taki Insta e, classic, tak? Insta kult classic. E, zwłaszcza, że powiem Wam, w tym momencie spodziewałem się, że Mija, e, znaczy, przepraszam, aktorka, e, postać gana przez Miję, czyli Maxine, Maxine. obegwie e, z tego shotguna. Nie, że zginie, ale że na przykład zostanie postrzelona tym śrutem e, i połowa jej twarzy na przykład będzie okaleczona. E, i byłem autentycznie w 100% przekonany, że tak będzie. Mówię sobie, w sumie to ma absolutny sens, bo to będzie też domknięciem y, tych scen, gdzie ona przekonuje siebie, że jest tą właśnie potencjalną bombą, gwiazdą kina i tak dalej, że właśnie Pearl odbierze jej to piękno, tę młodość w ten sposób i będzie tą taką traumą, nie tylko utrata znajomych, przyjaciół i w ogóle przejście przez piekło, ale jeszcze że będzie tego typu trauma i fakt, że do tego nie doszło, też y, oceniam właśnie pozytywnie, tak, że West postanowił jednak y, no, puścił tę bohaterkę dalej wolno tylko z tą traumą, znaczy tylko, w sensie bez tego e, zniszczenia jej marzeń tu i teraz, tak, z traumą, ale nie przekreślając jej snu. Tak, bo w ostatniej scenie mam wrażenie, że ona jest mimo wszystko pełna nadziei, to może za dużo powiedziane, ale jest ta satysfakcja w niej, takie odniosłam wrażenie. Mhm. A, a, a tak w, tej końcu, w nawiązaniu do tej końcówki i trochę przechodząc do tego prequela i sequela, to pytanie jak uważacie, czy to pokazanie Maxini jako tej córki Pastora, czy to nie jest za dużo? Bo, bo trochę wam powiem, że to jest jedyna taka rzecz, z którą się trochę gryzę w kontekście tego prequela i sequela. Z prequelem czy nie za dużo nam pokażą z tej przeszłości Perl? i, i czy, czy to trochę, wiecie, nie, nie popsuje nam odbioru tej postaci właśnie z perspektywy X. I z drugiej strony tak się zastanawiam, bo strasznie mi się to spodobało w kinie, ale im dłużej o tym myślę, to ty, ty też widzę pewne obawy, yy, czy to, że właśnie tutaj nam y, ten pastor nie jest pokazany jako osoba związana z Maxin, y, czy też w kontekście tego, co widzieliśmy tutaj w filmie, czy, czy to nie będzie y, jakieś takie zagrożenie potencjalne z punktu widzenia tego sequela. Wam się to podobało? Kurczę, chyba nie mam ostatecznego zdania, czy mi się podobało, czy nie, ale... Na pewno było jednym z takich bardziej tanich pytów w obliczu tego, co dostaliśmy w tym filmie. Ale ostatecznie chyba jakoś przymknęłam na to oko, bo mi się na przykład podobało to, że ten film zupełnie można inaczej odczytywać, wiedząc, że Maxine i Pearl jest grana przez te same osoby. Mhm, niż, tak, to na pewno. Niż, niż gdy nie wiemy, że gra na, te dwie postacie są grane przez, przez tą samą aktorkę. A wiedzieliście Więc... przed Sansem? Nie, ja nie wiedziałam. Nie, nie. Ja się zorientowałem w tej sekwencji, kiedy Pearl nakłada ten sam makijaż, który ma Maxine, czyli ten taki niebieski cień do powiek. To tam jest jedna właśnie ta scena, gdzie mamy doświetloną twarz Pearl, i tam mi się to rzuciło w oczy, ale też musiałem to sprawdzić, bo bo wiecie, cały czas trochę nie niedowierzałem. Tak mi się wydawało, że to jest ta sama twarz, ale na tyle właśnie West to umiejętnie też ogrywa że ta Perl jest cały czas tak. w cieniu, gdzieś w tle, nie, nie, w niedoświetlonych jakichś planach, że, że tego po prostu jakby nie widać. Ale ja się zgadzam z tym, co ty, Marta, mówisz totalnie. Że, że Te, można też... ten film zupełnie inaczej odbierać wiedząc, tak, tak, albo tak. nie wiedząc. Więc dlatego ostatecznie na to chyba przymknęłam oko, ale też mam pewne obawy, że w prequelu to może wyjść już tak zbyt oczywiście. Mhm. Ja wam powiem, że ja absolutnie nie zauważyłem, że to jest postać, że to jest podwójna rola Mii, i wręcz byłem zafascynowany tym, jak doskonale nasza Perl przypomina Mijem. To znaczy, że ma te plamy wątrobowe w miejscach, gdzie młoda postać ma piegi. I tak. właśnie to podobieństwo w makijażu wydało mi się. Takim, to znowu, genialnym smaczkiem, takim, e, taką sugestią, żeby właśnie pogównywać te postacie, tak? Żeby e, obserwować ich chemię i tak dalej, ale totalnie nie załapałem, że to jest jedna i ta sama postać. Nawet Jerry, ty mi napisałeś, już nie, nie powinien się przyznawać, ale że trzeba docenić, miję w podwójnej roli. I ja nie załapałem, że to mi chodzi właśnie o rolę PEGL też. No dokładnie e, tak jest. A potem wszedłem na IMDB. I już chciałem do ciebie napisać, ej, Pegle w ogóle nie ma w obsadzie, bo szukałem jakiś starszych aktówki, nie? a tutaj mamy niewielu... Ale to samo ja nie mam. Nie myślę, ma czego wstydzić, ja dosłownie okay. miałam to samo. Ale to jest fajne, bo dzięki temu ten film no, działa jakby, no, na tych dwóch poziomach, tym, tym typowo gatunkowym, czyli oglądamy historię nastolatki mierzącej się z jakąś oszalałą staruszką. A gdy wiemy, że to jest ta sama aktorka, no to już wchodzi ta warstwa emocjonalna i, i zaglądamy głębiej. Mm -hmm. A wracając do pytania Michała, y, jasne, y, ten prequel y, wydaje się w tym momencie absurdalny, no bo w, tak, mamy, wiemy coś o przeszłości Per, wiemy, że właśnie jest pełna, aktualnie ta bohaterka jest y, pełna frustracji, i tutaj być może ma za sobą jakąś ciekawą historię, ale z tą wiedzą, iż ona docelowo będzie... My też wiemy, że... W sumie tego nie powiedzieliśmy, ale nasze małżeństwo... To nie jest tak, że oni po prostu mordują, kogo popadnie. Oni prawdopodobnie co jakiś czas, jak gdzieś się nadarzy okazja, a być może to się zdarzyło tylko do tej pory z raz czy dwa razy, kogoś tam sprowadzają do piwnicy i być może Perl właśnie zaspokaja się seksualnie gdzieś tam przy jakimś młodym, męskim ciele, ale to też nie jest rodzina, która od 40 lat, nie wiem, zabija 30 osób tygodniowo czy coś takiego. I tutaj ta jej przeszłość... Z jednej strony, jasne, to jest fascynująca postać, chętnie bym się dowiedział o niej więcej. Z drugiej strony jest masa, jest przeogromne ryzyko, że coś się tutaj nie powiedzie. Ale skoro ten film był tak udany, no to ja i tak po prostu daję zielone światło. Tak, i chcę to zobaczyć w kinie. A co do Sequela, to dla mnie rozwinięcie tego wątku, tej, tej polemiki czy. Krytyki, tak. Polemiki ze Sleszerem jako takim, krytyki, troszkę rewolucji seksualnej, ale też ukazanie, jak gdyby tego, że to, to się nie wiąże z, jakim, z jakąś głupotą ludzką, tak, z jakąś, nie wiem, że mieliśmy jakieś głupie pokolenie, właśnie niedojrzałe czy coś takiego, tylko to takie pokazanie po prostu blasków i cieni w kontekście naszego pastora i jakiegoś takiego ortodoksyjnego kościoła jestem totalnie na tak. Wiadomo, to też może być kiczowato, no ale skoro tutaj to tak zagrało, to ja bardzo chętnie zobaczyłbym taką konfrontację właśnie mi z ojcem. Być może, nie wiem, już po zrobieniu kariery jakiejś, tak? Bo nie, też nie wiemy, czy ten sequel będzie w miarę bezpośredni, czy może tam znowu 5-10 lat w przyszłość pójdziemy. Tu ja chyba jedyną nadzieję widzę w tym, że prequel był chyba kręcony w tym samym czasie co X, prawda? Mhm. Tak, tak, dokładnie tak. tak. Więc... To może dawać jakąś nadzieję, że tam nie będzie dużego przekombinowania, bo jednak coś jest inaczej kręcić kolejną część, gdy ma się już do czynienia z odbiorem poprzedniej, prawda? A mhm. tutaj jest nadzieja, że jeżeli te filmy były kręcone w tym samym czasie, to dostaniemy jakąś spójną wizję. Więc są obawy, ale to też daje mi nadzieję, że to nie będzie coś w zupełnie innej parafii, że tak powiem. Mhm. No to chyba... Dobrnęliśmy do końca. Podcast Chyba prawie tak. dłuższy niż film. <laughs> no ale to tak bywa czasami. Ale wyszedł o, nam dobry. taki ele elevated podcast. <laughs> to jest, warstwowy. No. no dobrze. No to wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat. Bardzo serdecznie dziękuję wam za rozmowę. Dzięki. Dzięki ci bardzo. Marta, mam nadzieję, że to nie twój ostatni występ nawiedzonym. Dasz się jeszcze zaprosić? Oczywiście, z takim towarzystwem jak najbardziej. Okej, okay, to trzymam Ci za słowo. Wam kochani również dziękuję serdecznie za uwagę i tradycyjnie już życzymy Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.